Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Anna Kowalczyk. Jądrzej Kocjan. Nie będzie spotkania minister klimatu z klubem Polski 2050 w sprawie wniosku o wotum nieufności. Dziś się ja mam popołudnie zajęte sprawami międzynarodowymi od dawna. zaplanowanymi. Oszuści polują na poszkodowanych przez zonda krypto, ostrzega. Działania te mają na celu powtórne oszustwo. Nadchodzi kolejna noc z przymrozkami, a sadownicy już liczą straty. Minister klimatu i środowiska nie spotka się z Klubem Polski 2050. Paulina Henik-Kloska została zaproszona na jego posiedzenie w związku z czwartkowym głosowaniem w Sejmie nad wnioskiem o jej odwołanie. Szefowa resortu klimatu po spotkaniu dotyczącym systemu kaucyjnego i łowiectwa z klubem PSL-u powiedziała dziennikarzom, że kolejnego spotkania w sprawie wotum nieufności już dzisiaj nie będzie.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 Wniosek o wotum nieufności złożyły Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiadomo jak zagłosują byli partyjni koledzy Pauliny Heniklowskiej, minister przewodniczy teraz klubowi centrum. Murem za nią staje Donald Tusk i jego partia. A gościem radiowej jedynki będzie rzecznik nowej lewicy Łukasz Michnik, początek rozmowy dnia o 16.35.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 Wspomagając się również informacjami zweryfikowanymi przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, że działania te mają na celu powtórne oszustwo. Żaden organ w chwili obecnej nie zwraca się i nie powinien się zwracać do pokrzywdzonych o to, by odzyskiwali te pieniądze. Do prokuratury zgłosiło się do tej pory 700 osób poszkodowanych w aferze zonda krypto, ale według śledczych pokrzywdzonych może być nawet kilkanaście tysięcy. Fundacja Cancer Fighters dziękuję Łatwogangowi na koncie akcji zorganizowanej przez influencera jest ponad 257 milionów złotych. Nie da się tego podsumować jednym zdaniem. Dziękujemy Łatwogangowi za coś więcej niż stream. Za to, że potrafiłeś skupić wokół tej akcji bardzo, bardzo dużą liczbę ludzi i zamienić to w realną pomoc pisze Fundacja na portalu X. Na zbiórkę wsparli aktorzy, dziennikarze i piosenkarze. Jak mówi kierowniczka Kliniki Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Olga Rutynowska, w akcję włączyli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 Ratownicy GOBR będą szkolić policjantów z pierwszej pomocy. Umowę o współpracy podpisano w centrali Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Podlasicach.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 Sadownicy liczą straty po przymrozkach. Chcą wystąpić do Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rolnictwa o pomoc. Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników i jednocześnie poseł psl tłumaczy, że ujemne temperatury wystąpiły w bardzo nietypowym momencie. Z reguły są one w maju. Tak zwana zimna zoska, później zimni ogrodnicy, a kwiecień. To jest nienaturalny moment wystąpienia przymrozku, więc de facto przysługuje tutaj prawo uzyskania pieniędzy ze środków Komisji Europejskiej w sytuacjach nadzwyczajnych klęsk. To tak możemy nazwać, tak możemy określić. Przed nami kolejna noca z przymrozkami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla prawie całej Polski. Temperatura miejscami przy gruncie może spaść do minus 6 stopni.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 A teraz wiadomości sportowe Tomasz Kowalczyk. Widzew Łódź pod koniec tego sezonu w piłkarskiej Ekstraklasie znalazł się w trudnym położeniu. Łodzianie walczą o utrzymanie się w elicie. Mają niełatwe zadanie, bo w niedzielnym meczu z motorem Lublin poważnej kontuzji doznał Lukas Lerager. Duński pomocnik to jeden z filarów ekipy Widzewa. W starciu z motorem zdobył jedną z bramek dla łódzkiej drużyny. Na najbliższy mecz w Ekstraklasie Widzew rozegra 1 maja również z walczącą o utrzymanie. Legią w Warszawie. Dziś na zakończenie 30. kolejki mecz innych drużyn broniących się przed spadkiem, Piast Gliwice podejmie o 19.00 arkę Gdynia. Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że 10 lipca w Olsztynie reprezentacja mężczyzn zmierzy się w towarzyskim spotkaniu z Niemcami. To element przygotowań kadry selekcjonera Nikoli Grbicia do tegorocznych Mistrzostw Europy, a dla organizatorów w Hali Urania przygrywka przed fazą grupową Mistrzostw Świata, które odbędą się w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 Trafią zrobić robotę i pobiegać naprawdę bardzo dobre wyniki. Dla maratonu dobrze, że ta granica została złamana. Na to czekał cały świat przez długi czas. Również w Londynie Etiopka Tigest Asefa z czasem 2 godziny 15 minut i 41 sekund uzyskała wczoraj najlepszy wynik w historii kobiecego maratonu w rywalizacji wyłącznie z udziałem pani.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 Do końca dnia pogodnie, więcej chmur na północnym wschodzie i tam możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 7-8 stopni na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie, 11-13 na Mazowszu, Śląsku i Podkarpaciu do 15-16 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie i wybrzeżu okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1006 paskali i spada.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 Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. I zanim skończę mówić dokładnie te słowa, które wypowiadam, to będzie równo 12 minut po godzinie 16. Zaczynamy więc popołudnie w programie pierwszym Polskiego Radia. Express 1. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i dziś w Ekspresie Jedynki dużo powiemy o tym, co działo się przez ostatnich 9 dni, czyli o akcji, którą e, zaczął jeden człowiek w kawalerce, a skończyła się masą ludzi zaangażowanych w to, mniej lub bardziej znanych i astronomiczną kwotą, ponad ćwierć miliarda złotych, zebraną na pomoc dzieciom zmagającym się z chorobami nowotworowymi. Jak to jest możliwe, że taka akcja, jaką rozpoczął e, youtuber, influencer gang? mogła się właśnie aż tak rozrosnąć. I co wspólnego mają z tym nowe technologie? O tym powiemy, bo to, że my Polacy potrafimy działać razem, to wiedzieliśmy już wcześniej. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Ja naprawdę mówię, nie czuję się, że to jest jakiś w ogóle ważny w tym wszystkim. Wiem, że zacząłem, ale to nie ma znaczenia, bo to ludzie zrobili. I to podkreślał też Łatwo Gang. To nie ja, to masa, masa ludzi to wszystko y, zrobiła. No i temu fenomenowie w Ekspresie jedynki dziś się bliżej i baczniej przyjrzymy, ale powiemy także o śledztwie w związku z aferą zonda krypto, no i o ludziach, którzy teraz próbują żarować na oszukanych. Proszę państwa, oszukać już oszukanych? Tak, są i tacy, jak się nie dać takim osobom, to także wyjaśnimy w Ekspresie Jedynki. No i powiemy, jak wyglądało to, co zmroziła Amerykę w weekend. Czyli nieudana na szczęście próba zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa lub kogoś z jego otoczenia. Jak to wszystko wyglądało od środka? Też się będziemy tego mogli dowiedzieć. Bo przecież tam na miejscu był nasz człowiek, nasz korespondent w Waszyngtonie, z którym już za chwilę będziemy rozmawiać. To jest Ekspres Jedynki. Za horyzontem wielka kora na karoserii Róża wieje kuś Odsuwasz dach W rękę łapiesz wiatr Powiedz prawdę Ile lat mnie kochasz Droga ucieka Noga już ciężka jest Opór decha I z oczu znika sen Będzie nam Najbliższych czasem brak Spalone mosty to najlepszy w życiu start. Ratujmy, co się da. Obróć jeszcze raz. Kalej do w pustnie powietrze, jak nóż weselny tort. W najbliższym mieście każe obudzić dzwon Za marzenia. Spalce, został aresztowany po tym, jak otworzył ogień w jednym z waszyngtońskich hoteli, w którym odbywała się. Uroczysta kolacja z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i e, dziennikarzy zagranicznych korespondentów akredytowanych w Waszyngtonie, Cole Thomas Allen, stanie dziś e, przed e, sądem, zapewne usłyszy zarzuty. Ta sprawa rzeczywiście wywołała sporo emocji nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i y, na całym e, świecie, bo to, co działo się na sali, gdzie był amerykański prezydent, gdzie byli korespondenci, mogliśmy zobaczyć, bo skoro tylu dziennikarzy jest na miejscu, to... W ruch poszły też m.in. telefony i dziennikarze. Jak to dziennikarze wszystko rejestrowali, wszystko oglądali, o wszystkim mówili. Tam na miejscu był też Marek Wałkuski, nasz wieloletni korespondent w Waszyngtonie. Człowiek, który Biały Dom i korytarze Białego Domu zna bardzo dobrze. Witaj, Marku. Witam serdecznie. To wszystko, co się wydarzyło w ten, no wtedy, to był w Waszyngtonie wieczór sobotni. W Polsce już była noc z soboty na niedzielę. To, co się wydarzyło, rzeczywiście wzbudziło wielkie emocje. Czy te emocje trochę... Opadają w Ameryce? Nikomu się na szczęście nic nie stało? Nikomu się nic nie stało. Y jest to główny temat w amerykańskich mediach, e, główny temat rozmów Amerykanów. E, różne pytania są stawiane, wszyscy oczywiście opowiadają co przeżyli. E, ja siedziałem akurat przy stoliku numer 100, który był e, kilkanaście metrów od głównego wejścia, e, które było otwarte w momencie, kiedy te strzały się rozległy. E, I właśnie za tych drzwi, e, z korytarza, dlatego że to ten, ten mężczyzna e, nie, nie, nie wszedł do środka, nie wszedł do tej sali. E, Właśnie stamtąd dobiegła seria strzałów e, i, i ja, i ja przez chwilę zastanawiałem się, co to może być, ale bardzo szybko, mieszkając tu w Stanach Zjednoczonych e, od lat, e, z takimi sytuacjami Ameryka ma do czynienia e, bardzo często... Ty po prostu od razu, rozpoznałeś odgłos strzałów, jak rozumiem. O, o, nie było wątpliwości, że to był odgłos strzałów. Co więcej, za chwilę, dosłownie chwilkę po, po tym, jak te strzały się rozległy, agent Secret Service wbiegł do sali główną alejką, dlatego że ten nasz stolik był przy głównej alejce prowadzącej od wejścia w, do głównego stołu, przy którym siedział prezydent Donald Trump i inni członkowie zarządu Stowarzyszenia korespondentów Zagranicznych, bo to była impreza organizowana przez Stowarzyszenie, nie przez Biały Dom. Więc od razu nie było wątpliwości, co się dzieje. Zresztą ten agent Secret Service krzyczał na ziemię, na ziemię, na ziemię, więc wszyscy albo się pochowali pod stoliki, albo położyli się na podłodze. Ja dosłownie kilkanaście sekund po, po tym podniosłem głowę, wziąłem telefon, zacząłem nagrywać i zobaczyłem, to była surrealistyczna scena, dlatego że ta sala, gigantyczna sala, w której było 2600 osób, dlatego że to nie tylko dzisiaj. To także jej goście. Dyplomaci, członkowie amerykańskiej administracji, pracownicy Białego Domu, biznesmeni. To, taka, to, to była impreza, w której brali udział nie tylko korespondenci. No ty byłeś chyba ja, przy stoliku 20... z w polskim w Waszyngtonie panem Bogdanem tak, Klichem Tak, ambasadorem prawda? Klichem, także mieliśmy ambasadora Włoch, e, dlatego że e, no, jako członek stowarzyszenia, jako członek grupy korespondentów zagranicznych e, miałem możliwość zorganizowania takiego całego stolika na tym najbardziej pożądanym wieczorze w Waszyngtonie. Więc tak, byli też koledzy dziennikarze z innych światowych mediów przy tym naszym stoliku, więc jak podniosłem głowę ponad ten stolik w pewnym momencie, to zobaczyłem i to był surrealistyczny widok. Te 2600 osób, które chwilę wcześniej siedziały, rozmawiały, jadły przystawkę, bo to było w trakcie, na samym początku, w trakcie Wystawki. Podano nam sałatkę z buratą i ten surrealistyczny widok to była taka, ta, ta, taka płaska platforma ze stolików, żadnej głowy ponad tym praktycznie. I, I wszyscy właśnie byli, byli pod, pod stolikami. E, spojrzałem w kierunku sceny i to był właśnie moment, w którym prezydent Donald Trump był wyprowadzany z sali. E, najpierw wyprowadzono wiceprezydenta J. DeVensa, on trochę później, dlatego że e, żeby eskortować prezydenta w takiej sytuacji, no to muszą się na miejscu pojawić komandosi. Secret Service ma komandosów, e, tak zwane oddziały. E, Kat, Counter Assault Team. I to są właśnie ci uzbrojeni w długą broń żołnierze, którzy wbiegli do sali po to, żeby osłonić prezydenta, żeby zabezpieczyć miejsce i dopiero wtedy odbyła się ewakuacja prezydenta z wiceprezydentem z trochę to sali. inaczej wyglądało. Po prostu jeden z ludzi z jego ochrony go złapał za marynarkę i wyciągnął go z sali. To było po prostu prostsze. Chociaż teorie spiskowych mnóstwo narosło wokół tego. Czemu wiceprezydent ewakuowany szybciej niż prezydent? To już wyjaśniłeś. To zupełnie dwie różne procedury ewakuacji tych ludzi, ale cała masa innych teorii spiskowych się pojawia. Jak to często bywa w Ameryce wokół, wokół tego, co się wydarzyło? Różne wyrwane z kontekstu ujęcia, różne miny. Ten się zaśmiał, ten się nie zestresował, yy, ta została na sali. Jak ty na to patrzysz, na te teorie spiskowe, będąc tam na miejscu, czyli widząc na własne oczy, co się wydarzyło? Yy, no... Yy... Ja rozumiem, że takie teorie spiskowe się pojawiają, ale to właśnie. Jak ktoś stoi z boku, jak ktoś nie zna specyfiki wydarzenia albo samego prezydenta tego, jak działa administracja, to rzeczywiście różne wnioski może wyciągać. Ja widziałem, pojawiły się takie twarze zadowolonego Pita Hexeta, czyli szefa Pentagonu. Ja zresztą siedziałem przy, przy tym naszym stoliku. To był bardzo dobry stolik, dlatego że wszyscy oficjele przechodzili obok niego, idąc na swoje miejsca. I byłem świadkiem, jak wyprowadzano kolejnych członków administracji i oficerowie Secret Service wyprowadzali Hexeta, wyprowadzali sekretarza skarbu e, Scotta Besenta, e, szefa FBI, który dosłownie obok mnie przeszedł, wychodząc z sali, będąc no, trochę zagubionym w tym wszystkim, szef FBI, e, który siedział dwa stoliki e, ode mnie. E, i, i, i, I potem e, no to ich miny były niewyraźne w tym momencie, natomiast potem pojawiły się zdjęcia, kiedy oni uśmiechnięci, szczególnie takie zdjęcie, e, kiedy Donald Trump pół godziny po, tej, e, po tym, jak został ewakuowany, e, w Białym Domu zorganizował taką konferencję prasową, podczas której sam był w dobrym humorze i członkowie jego administracji w pewnym momencie wszyscy byli uśmiechnięci. Ja rozumiem, e, że to otóż... mogła być pewna ulga po prostu u, u nich wtedy. Moim zdaniem to było jeszcze coś innego. Otóż e, Donald Trump jest specyficznym człowiekiem. On lubi e, być w centrum zainteresowania. On lubi emocje. E, on e, paradoksalnie e, był zadowolony z tego, co się wydarzyło. Dlatego, że wszystkie światła były skierowane na niego. Nic mu się nie stało. Zresztą to musimy zaznaczyć. My nie wiemy nawet, czy ten człowiek e, oddał strzały. To jest to, co początkowo mówiono, ale te początkowe relacje często są e, potem weryfikowane. Więc nie wiemy, e, czy strzelił. Na tych zdjęciach, e, które w nagraniach wideo widzimy, że on biegnie, ale nie widać, żeby strzelał. Więc być może to były strzały Secret Service, e, agentów Secret Service tylko. Zresztą, jak ja usłyszałem te strzały, to było... Cztery lub pięć strzałów dokładnie tak samo brzmiących, tak jakby to były z jednej broni. Na, na szczęście. Więc jeżeli nikomu nie... strzelali, to oznacza, że on prawdopodobnie nie strzelał. Poza tym tam nie doszło do wymiany ognia, to była seria strzałów, to było bum i potem cztery kolejne: bum, bum, bum, bum. Tak komu na szczęście nic się też nie stało yy, yy, w tej sytuacji, co, co też pozwala trochę inaczej oczywiście tę sprawę komentować. Nawet ale... jego nie zastrzelono. Natomiast tak. tylko jedno, jedno, jedno zdanie na koniec. Donald Trump to miał takie poczucie, że to był jego wieczór i jeżeli prezydent jest zadowolony, Trump ma taki charakter, że potrafi być bardzo niemiły dla swoich współpracowników. Jeżeli Trump był e, zadowolony, a był zadowolony, to to się udziela całemu jemu, e, jego otoczeniu. Stąd e, t, takie zdjęcia się potem pojawiały. Marek Wałkuski, człowiek, który był na miejscu. Marku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dodam tylko, że dziś w Waszyngtonie jest brytyjska para królewska i na razie wszystko odbywa się. Się zupełnie spokojnie. A my w Ekspresie 1 za chwilę powiemy o pewnych echach afery wokół Zonda Krypto, bo pojawiają się oszuści, próbujący oszukać oszukanych. Przestępcy wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną poszkodowanych w wyniku działalności platformy Zonda Krypto. Jak się temu nie dać o co chodzi, to w Ekspresie 1 wyjaśnimy za chwilę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 Trwa też śledztwo w sprawie działalności platformy Zonda Krypto, które, przypomnę, prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach, a wraz z rozwojem tego śledztwa rośnie niestety liczba prób tzw. wtórnych oszustw, co oznacza, że osoby, które straciły pieniądze na platformie Zonda Krypto mogą paść ofiarą kolejnych przestępstw. I właśnie o tym teraz w Ekspresie 1 o tym, że w sieci pojawiły się fałszywe oferty pomocy w odzyskaniu środków. I to niestety pułapka o szczegółach Izabela Kostyszyna. Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości alarmuje. Skala zjawiska jest duża, a metody coraz bardziej zaawansowane. Przestępcy wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną poszkodowanych w wyniku działalności platformy Zonda Krypto, publikując w mediach społecznościowych, serwisach wideo oraz na spreparowanych portalach informacyjnych fałszywe komunikaty o rzekomej możliwości natychmiastowego odzyskania utraconych środków. Przestępcy mogą kontakt Także bezpośrednio przez e-mail czy komunikatory, podszywając się pod instytucje publiczne. Zarówno policja, jak i prokuratura nie zlecają poszkodowanym dokonywania jakichkolwiek wpłat na poczet odzyskania utraconych środków w wyniku działalności zonda krypto. Mechanizmy oszustw mogą być co najmniej trzy, mówi Damian Dejewski z Kancelarii Prawno-Detektywistycznej Safe Idea. Pierwsza wersja to jest taka, że zostawiamy w formularzu, który gdzieś znajdujemy w sieci, prośbę o kontakt podmiotu, który się ogłasza jako pomagamy odzyskać pieniądze i tam ten podmiot tak naprawdę oszuści z sieci bez NIP-u naciągną nas drugi raz. Druga wersja to jest to, że bazy danych z gdzieś wyciekną i oszuści sami zaczną się z nami kontaktować, mając o nas informacje. I trzecia wersja to są patokancelarie, które istnieją na rynku, podmioty, które składają w imieniu klientów zawiadomienia do prokuratury i tak naprawdę nic nie wnoszą. Eksperci podkreślają, jeśli ktoś padł ofiarą oszustwa, powinien jak najszybciej zgłosić sprawę na policję lub do prokuratury i zabezpieczyć wszystkich Wszystkie możliwe dowody. To może mieć kluczowe znaczenie dla śledztwa i ewentualnego odzyskania środków. Przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony powinien sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w zonda krypto, w tym zrzuty wskazujące na zawartość portfela oraz dane dotyczące konta. Są to oczywiście login czy powiązany adres e-mail. Ponadto osoba powinna zabezpieczyć korespondencję e-mail prowadzoną z zonda krypto za możliwie najdłuższy okres, w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej. Oprócz tego poszkodowany powinien zabezpieczyć historię transakcji, korespondencję czy potwierdzenia przelewów. Osoba pokrzywdzona powinna sporządzić wydruki przelewów wykonywanych na rachunki zonda krypto tak, aby widoczny pozostawał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia oraz numer rachunku, na którym dokonano. Zasilenia. Oprócz tego wskazać kiedy i w jakiej kwocie zlecano wypłaty z zonda krypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane. Na oficjalnych stronach oraz w mediach społecznościowych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która prowadzi przedmiotowe postępowanie, zamieszczono komunikaty skierowane do pokrzywdzonych osób z dokładną instrukcją, jakie działania należy podjąć, będąc osobą, która utraciła środki w tej sprawie. A my o tym rozmawialiśmy też w zeszłą sobotę w magazynie Taki Tydzień. To do znalezienia na stronie polskieradio.pl ta rozmowa. Izabela Kostyszen, A minęła właśnie 16.31. Skrót aktualności Andrzej Kocjan. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu w Dąbrowie Górniczej w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy nie chcą, by kierowca mógł wyjść z aresztu po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Prezydent odpowiada na zarzuty, że wiedział o powiązaniach zonda krypto z rosyjską mafią. Karol Nawrocki pisze, że pierwsze pismo ABW w sprawie rynku kryptowalut wpłynęło 11 dni po zawetowaniu ustawy. Nie będzie specjalnego spotkania minister klimatu z Klubem Polski 2050 w sprawie wniosku o wotum nieufności. Dziś ja mam popołudnie zajęte sprawami międzynarodowymi od dawna zaplanowanymi. Wniosek złożyły Konfederacja oraz PiS. Nie wiadomo jak zagłosują byli partyjni koledzy Pauliny Henik-Kloski, która po rozłamie stanęła na czele Klubu Centrum. Słowacja zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej unijny zakaz importu rosyjskiego gazu. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się Węgry. Do odpoczynku na Podlasiu zachęca turystów, e, w, zachęcają turystów władze województwa i tamtejsza regionalna organizacja turystyczna. Ruszyła kampania Rozczaruj się w naturze. Zachęcać mają do tego przewrotne komentarze i dopasowane do nich zdjęcia. Na przykład za dużo bagien, 2 na 5 albo wypożyczyliśmy łódkę, bo nie pozwalają pływać motorówką. Strefa ciszy. Pełne wydanie aktualności o 17. Mnie się podoba taka kampania, nie wiem, czy sam bym umiał wymyślić takie hasło, zaryzykuję, chodzenie po bagnach wciąga. Znaczy, Ciekawe, czy ktoś napisałby podobody. też, że jest za mało bagien. No, jak jak trafić, jaka jest odpowiednia liczba bagien, to zależy, żeby wszyscy tak byli zadowoleni? Czy jesteś łosiem, bo łosia na przykład lubią, jak jest dużo bagien. Chociaż bagne są piękne, ja na przykład bardzo lubię oglądać, spacerować trochę trudniej po terenie bagiennym. Karol Surówka w studio. Dzień dobry, gdy mówimy o bagnach, bardzo łatwo przejść do polityki. Też mi to przemknęło przez myśl. Co nie? Więc bardzo gładko do tej polityki przechodzimy, dlatego że o polityce oczywiście będziemy dyskutowali już za chwilę w radiowej jedynce nasza rozmowa polityczna. Naszym gościem będzie Łukasz Michnik, rzecznik Lewicy, a jeżeli chodzi o te bagienne tematy, które poruszymy, no to to będzie... E, Między innymi raport WSI, której, którego odstajnienia domaga się prezydent Karol Nawrocki. Będzie też o polityce polsko-amerykańskiej i o rosyjskim wątku zonda krypto. To tylko część z tych tematów. I to wszystko w ekspresie jedynki w popołudniowej rozmowie naszej już za chwilę. Kiedyś Sony Sheriff, tej u UB40 i Chrissy Hinda. I got you, babe", W ekspresie jedynki. A ja tylko przypomnę, że w studiu jest Karol Surówka. Ale jest też jego gość. Rozmowa dnia. A gościem radiowej jedynki jest Łukasz Michnik. Rzecznik Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dziś Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował, że prezydent odznaczył tragicznie zmarłego posła lewicy Łukasza Litewkę krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski. Prezydent zamierza też wziąć udział w państwowym pogrzebie waszego tragicznie zmar zmarłego posła. To jest... Y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 z tymi oczekiwaniami Zgadza się. dużo część Polaków organizujemy pogrzeb państwowy Łukasza Litewki. Najbliższa na niego... środa w Sosnowcu odbędzie się o 13.30 ten pogrzeb. Tam będzie prezydent Karol Nawrocki, będzie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Politycy dotąd skonfliktowani. Liczy pan na to, że to będzie okazja, nie wiem, do rozmowy też, do jakiegoś pogodzenia się? Nie wiem, czy takiego słowa nie, mogę użyć. Wydaje mi się, że ten dzień nie będzie o polityce, nie będzie o bieżących problemach w, na linii e, Pałac e, Sejm. On będzie tylko i wyłącznie o Łukaszu Litewce i mam nadzieję, że po to też przyjeżdża tam prezydent. My na pewno nie jedziemy tam robić polityki. Jedziemy tam upamiętnić naszego przyjaciela, naszego posła, e, człowieka, który zrobił niesamowitą, e, niesamowitą skalę dobra w, w Polsce i, i, i to musi być tylko wydarzenie o nim. Widzicie postępowanie wobec sprawcy tego wypadku? Słyszeliśmy w aktualnościach, że prokuratura nie chce, żeby miał możliwość wyjścia za kaucją sprawca wypadku, w którym zginął poseł nowej lewicy. Ja uważam, że jeśli chodzi o dochodzenie i, i, okoliczności tego wypadku, to im mniej polityków przy nim, tym lepiej. Niech zrobi swoje policja, niech zrobi swoje prokuratura, niech zrobi swoje sąd, ale politycy tak naprawdę, tak jak mówię, nie powinni tutaj ingerować w dochodzenie e, i tak mamy już, wydaje się, że za dużo jakichś teorii, które, które, które są rozsiewane w internecie, e, również przez, e, przez, przez, przez polityków niestety teorii spiskowych. I, wy, jestem przekonany o tym, że im mniej tego, im mniej robienia polityki na, na, na tej tragicznej śmierci, tym, tym lepiej przede wszystkim dla rodziny, ale też dla wszystkich tych osób, które po prostu szanowały Łukasza Litewkę. Spodziewacie się wielu osób podczas tego państwowego pogrzebu, Kilkunastu tysięcy, tak? To może być kilka, to może być kilkanaście tysięcy, no wiemy, no skala po prostu tej żałoby jest niesamowita, e, cały czas przychodzą do nas wiadomości i kondolencyjne i zapytania o, to, o tech, techniczną warsę, kiedy, gdzie, jak pogrzeb, pogrzeb, więc wydaje mi się, że naprawdę tutaj to będzie olbrzymie, olbrzymie wydarzenie i dobrze, bo tak jak powiedziałem, Łukasz w Kanania absolutnie zasługuje. Rodzina Łukasza Litewki zaapelowała o to, by nie kupować kwiatów, tylko żeby przekazywać te pieniądze odłożone na ten cel, na cele charytatywne. I to łączy nam się z wydarzeniem, które przykuło uwagę bardzo, ale to bardzo wielu Polaków w ciągu ostatnich 9 dni. Akcja Łatwoganga, który zebrał w internetowej zbiórce w ciągu 9 dni, uwaga, 250 milionów złotych. Kwota nieprawdopodobna. Kwota rekordowa na skalę świata. Naprawdę to jest największy Nikt dotąd na świecie nie zebrał tyle pieniędzy na streamie, co łatwo gang nasz e, po, po polski tak naprawdę influencer. To jest rekord historii, po prostu rekord Guinnessa. E, niesamowite, e, niesamowite też pospolite wruszenie, niesamowita mobilizacja ludzi właśnie na, na cel. No też bardzo szczytny, no bo, no bo walkę z, znaczy pomóc dzieciakom, które walczą po prostu z rakiem. Więc, e, więc naprawdę wspaniała, oddolna mobilizacja, e, wspaniały cel, nie powiem tutaj złego słowa, absolutnie. No o, właśnie, inicjatywa oddolna, ta... Inicjatywa zaangażowanie internautów wspaniałe, ale czy tego typu akcje, czy ta, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie są zawsze trochę akty oskarżenia wobec władzy, wobec władzy, która przecież ma możliwość stworzenia systemu, gdzie na przykład takie zbiórki nie byłyby konieczne. Czy politycy powinni bić się w pierś za każdym razem, gdy Polacy zbierają się wokół takiego celu? Filantropia nigdy nie rozwiązuje system, problemów systemowych. Znaczy nawet, jeszcze raz powtórzę, wielki szacunek dla tej zbiórki, ale nawet gdyby przez 365 dni w roku taka zbiórka się odbywała, to nie mielibyśmy nawet ułamka kwoty, której potrzebujemy. Każdego miesiąca w służbie zdrowia brakuje dwóch miliardów złotych, czyli wielokrotnie więcej Dokładnie. niż to, co udało się przy dlatego, tej wielkiej akcji dlatego mam zebrać. Nadzieję, że, tak, dlatego wspaniale podziwiajmy tą oddolną mobilizację, ale to nie może być tak, że politycy teraz powiedzą, że skoro wy się tam organizujecie, to problemu nie ma. Nie, to My potrzebujemy właśnie mobilizacji politycznej, mobilizacji na górze, żeby rozwiązać problemy systemu ochrony zdrowia. I my mamy propozycję, wokół czego możemy się zmobilizować. Również, żeby pogodzić różne strony powiedzmy spektrum politycznego, bo też tej akcji Łatwogęga no, pięknym tym, tym wątkiem było to, że różne osoby godziły się na tym streamie. No, choćby, choćby konflikt, który ukształtował tak naprawdę po o scenę hip-hopową na lata TDSP ją się pogodzili. Chociaż prezydent i premier nie, bo też otrzymali zaproszenie i mogli się razem pojawić. Nie skorzystali z tej okazji. Tak. Nie wiem. Nie wszystkich udało się pogodzić. Nie wszystkich się pogodzić, ale tak, ale jeśli chcemy zrobić my jako politycy jednak taką odgórną mobilizację wokół problemu ochrony zdrowia, no to zacznijmy rozmawiać o sensownym finansowaniu. Mamy propozycję na stole lewicy podatku zdrowotnego, który przede wszystkim sprawia, że Duże korporacje, wielki kapitał, duży biznes będzie się też dokładał do, do naszego systemu ochrony zdrowia. Likwidujemy składkę zdrowotną, która jest niewydolna, zastępujemy ją podatkiem zdrowotnym. I to zyskają na tym emeryci, zyskają na tym większość pracowników etatowych, bardzo dużo przedsiębiorców, szczególnie tych, o których tak się troszczyła nasi, nasi koalicjanci, czyli szef kwiaciarka i tak dalej. To wszystko jest obniżka tak naprawdę obecnych obciążeń, ale, wasi... ale za to mamy do tego jeszcze e, zapłacą wielcy gracze i dobrze zarabiający, plus robimy porządek z akcyzą. 80% akcyzy powinno iść na NFZ, a nie rozpływać się w budżecie. Plus do tego podatek od śmieciowego jedzenia. To wszystko daje nam taką filozofię Zofie, że trudziciel płaci e, i, I, i sprawia, że głupi... 9% PKB mamy do 2030 roku, czyli średnią krajów w Jesteśmy teraz po tygodniu, w którym bardzo dużo mówiło się o służbie zdrowia. Protest szpitali powiatowych, które, które podkreślają, że nasza sytuacja jest tragiczna. Kolejne szpitale zgłaszają, że muszą pacjentów ambulatoryjnych już zapisywać na kolejny rok, bo limity się skończyły, których przecież miało nie być. Wasi głównie polityczni rywale, czyli partia Razem, przekonywała jakiś czas temu, że wy jako lewica nigdy nie powinniście się zgodzić na ten budżet na służbę zdrowia, który jest? Pamiętajmy o tym, że ten budżet od następnego roku będzie 80 miliardów większy niż w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. A czy, że jeśli ktoś mówi o tym, że rozwiązanie problemu systemu ochrony zdrowia jest łatwe i że można tak po prostu wyczarować te pieniądze bez żadnej reformy, to, to jest nieprawda. My uważamy, że trzeba naprawić system ochrony zdrowia, trzeba gruntownej reformy e, finansowania i położyliśmy ją na stole. Nie będziemy bronić tego, co się dzieje dzisiaj w ochronie zdrowia, po prostu uważamy, że jest to cały czas niewystarczające, że są sytuacje patologiczne, do których nie powinniśmy dopuszczać, ale no tak jak my po prostu, żeby coś z tym zrobić, zakasamy rękawy i bierzemy się do roboty, składamy propozycje i mamy merytorycznie na stole coś, co uzdrowi system ochrony zdrowia. Oczekujemy od tego, że nasi koalicjanci też wezmą udział z nami w tej właśnie mobilizacji, której, której potrzebujemy dzisiaj wokół ochrony zdrowia. Cały ten tydzień zresztą poprzedni pokazuje, że problem jest poważny. W ostatnich dniach mieszkańcy Warszawy mogli zobaczyć protest na ulicach swojego miasta. Mieszkańcy protestowali przeciwko temu, że mimo wyroku NSA nie są nadal transkrybowane małżeństwa jednopłciowe zawarte poza naszymi granicami w Polsce, że nie są wpisywane do naszych rejestrów. Taki pojedynczy przypadek był rozpatrywany przez sąd w Warszawie, wyrok zapadł, nic się potem nie działo. No mamy tutaj, widać różnicę w podejściu w koalicji znowu kolejną. Znaczy, A rozmawiacie o tym z koalicją obywatelską? Oczywiście, że rozmawiamy. My jako lewica tutaj cały czas robimy, cały czas działamy. Nasze, no, przede wszystkim... Jako, do, jako koalicja 15 października cała dochodziliśmy do władzy na postulatach praworządnościowych również, czyli respektowania wyroków sądów. Więc mamy dzisiaj wyrok Europejskiego Sądu, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że należy respektować w Polsce małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. A mamy i tu już jest pierwsza różnica? Sądu. Bo niektórzy w koalicji obywatelskiej uważają, że ten wyrok w Warszawie dotyczy jednej pary, że to nie jest pre precedens, nie mamy systemu precedensu w polskim sądownictwie, to nie jest tak, że musimy transkrybować wszystkie. Ale znaczy wyrok TSUE absolutnie dotyczy, dotyczy wszystkich war. Wy, wyrok NSA rozumiem, że ktoś może próbować znaleźć interpretację, żeby ograniczyć e, to mm, mm, powiedzmy, ale dlaczego? Znaczy, dlaczego mielibyśmy ograniczać ten wyrok do, do jednej pary, skoro właśnie mamy ten Europejski Sąd, który mówi, że wszystkie, wszystkie małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą muszą być respektowane również to, co w Polsce. zrobicie? KO wy... o, gra na czas, ewidentnie nie chce się z tym y, zmierzyć, albo trwają analizy, taką odpowiedź słyszymy ze strony koalicji, to co wy chcecie zrobić? Krzysztof razie, Gawkowski jako lewica? Krzysztof Gawkowski już przygotował projekt y, rozporządzenia, który y, musi wymagać Jakieś kontrasygnaty też, żeby wspólnie podpisali e, te rozporządzenie z ministrem Kierwińskim. Dziś na ja... z tego, że i raczej jest. Bardziej konserwatywnym politykiem jest Koalicji bardziej Obywatelskiej. Bardziej konserwatywny, ale ja, ja już nie będę odnosił się do tego, czy minister Kierwiński e, ma, jakie ma podejście do agendy równościowej, e, czy jest homofobem, czy nie. Moim zdaniem ważniejsze jest to, że minister spraw wewnętrznych i administracji musi przestrzegać prawa. Nie możemy mieć ministra spraw wewnętrznych i administracji, który nie respektuje wyroków sądu. Tylko, że tu jest potrzebujemy... rozbieżna interpretacja, jakie jest prawo. I jaki jest wymóg ze strony urzędu? No my tutaj mamy, mamy akurat wykładnię dosyć jasną, którą się zgadza też profesor Łętowska, że naprawdę nie potrzebujemy dzisiaj ustawy do tego, żeby, żeby, trans, żeby tą transkrypcję robić. I znajdzie się I... zaraz druga osoba, która będzie miała swojego profesora, który powie, że absolutnie nie należy wpisywać do rejestrów tych małżeństw nie ma e, Mamy, tak jak mówię, wyroki INSA i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które nie, nie wymagają od nas tej ustawy. Dzisiaj jest możliwość, ustawa pozwala dzisiaj na, transkry na transkrypcję małżeństw zawartych za granicą. Jedyne, czego potrzebujemy, to rozporządzenie, które technicznie będzie umożliwiało wpisanie w konkretne rubryki. I nad tym rozporządzeniem trwają negocjacje między ministrem Gawkowskim i ministrem Kierwińskim? Czy to jest tak, że minister Gawkowski przygotuje projekt i po prostu wyśle, na zasadzie zobaczymy, a trwają, może akurat? Trwają negocjacje, jest, są w, negocjacje. Jest, jest przygotowana już wersja projektu. Tak jak mówimy, apelujemy i w rozmowach kuluarowych, i już dzisiaj publicznie, bo te sprawy też nie mogą czekać w żeby wziąć się do roboty i załatwić po prostu sprawy, o które wszyscy obiecywaliśmy, i w kwestii agendy równościowej, A już i w kwestii praworządności. boicie się jako lewica publikacji tajnego aneksu Antoniego Maciorewicza, aneksu do raportu o WUSI? Prezydent zapowiedział jego odtajnienie, Marszałek Czarzasty jest raczej na nie skrytykował prezydenta, no i to oczywiście spotkało się z takim komentarzem opozycji, że no jasne, że nie chce, no bo tam może w niego uderzyć ten raport. Ja nie, oczywiście nie mam pojęcia, co jest w tym raporcie, ale Nikt wiem, jak, wie. się, jak się wypowiadali również politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przecież sam Lech Kaczyński ostrzegał przed tym aneksem. Mówił wywiadzie o tym, W wywiadzie w 2007, jeżeli... Tak, mówił nie. o tym, że wiele e, faktów zostało zastąpione interpretacjami. E, wiemy, jak skończyło się w ogóle opubliczenie raportu e, dotyczącego WSI, jeśli chodzi i, o pana Macierewicza. No to, to była absolutna kompromitacja. Nasz wywiad pozostał ślepy i głuchy na to, co się się dzieje e, wokół Polski. I oczywiście WSI miały, sw miały swoje patologie, ale, e, ale, ale przed tym publikację tego aneksu nie zdecydował się Lech Kaczyński, nie zdecydował się Bronisław Komarowski, nie zdecydował się e, A Już kończąc, jak się zdecyduje i... Karol Nawrocki, a raczej się zdecyduje, tak zapowiadał dzisiaj jego minister Błażej Poborzy na naszej antenie, to to będzie polityczna bomba? Tak jak mówię, nie mam dostępu do takiej informacji, co jest w tym, w tym aneksie, ale wydaje mi się, że to będzie wielki powrót Antoniego Macierewicza do polityki. Dziwię się tylko, że Karol Nawrocki chce sygnować swoją prezydenturę jego twarzą. Łukasz Michnik, rzecznik Lewicy, był gościem radiowej jedynki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Karol Surówka, niecałych 9 minut do godziny 17 nam zostało. W ekspresie jedynki po 17 wrócimy do tego, co się w tej rozmowie przed chwilą też pojawiło do tej zbiórki, jaką e, rozpoczął, zainicjował e, młody influencer, młody youtuber, e, łatwo gang. No i to był taki wiralowy stream, właśnie. Młodzi ludzie od razu wiedzą o co chodzi, bo to młodzi ludzie, pierwsi się tym wszystkim. Zafascynowali. mega fajna ta zbiórka. Mega cel, no i niech się powtarza. No kto robi takie rzeczy. Ale najbardziej się zaskoczyłem, jak Lewandowski przyszedł. Ja płaciłem 200 zł. Ja nie miałem kasy na karcie, ale mama płaciła 50 zł. No właśnie, czyli po młodych także i starsi się w to wszystko włączyli. Jak to się stało, że akcja, którą zaczęła grupa młodych ludzi, pociągnęła za sobą wiele pokoleń? O tym w ekspresie Jedynki po godzinie 17.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 żeby swoim małym trzęsieniem ziemi, chcę, żeby było trudno. Chcę się od ciebie potknąć, coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany tękają pękają w nas. Mam takie dni, że nie umiem tu być. Co chwila patrzę dookoła nerwowo. Wiem, że naprawdę.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 Trzęsieniem ziemi, chcę, żeby było trudno Chcę się o ciebie potknąć, coś zmienić Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać Ściany pękają, pękają nas Chcę być swoją burzą, chcę być twoim małym Trzęsieniem ziemi, chcę, żeby było trudno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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S11 w Wielkopolsce na trasie między węzłami Koninko i Gądki w pobliżu miejscowości Gądki zderzyło się pięć samochodów osobowych. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale wiemy, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Środy Wielkopolskiej od prawie piątego kilometra. S8 w Warszawie, tutaj bardzo długi korek na jezdni w kierunku Białego Stoku Zaczyna się na wysokości Marymąckiej, kończy za Bemowem i mamy też bardzo długi korek na dojeździe do S8 od strony Prymasa Tysiąclecia. Ten korek kończy się do Właściwie pod koniec ale jerozolimskich, czyli blisko a dwójki I mamy informację od naszego słuchacza, że na zjeździe z S8 w Prymasa Tysiąclecia w kierunku zachodnim za samochodem dostawczym jest zablokowany jeden pas ze względu na wypadek uderzył w niego motocyklista. Więcej szczegółów nie znamy, ale to tłumaczy właśnie ten bardzo długi korek, bo zablokowany jest jeden pas na dojeździe do S8 od strony Prymasa. Teraz S8, ale tym razem podlaski odcinek tej trasy między Biały a Azambrowym w pobliżu Rzędzian. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe na 626 km. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i zablokowany jest po tym zdarzeniu jeden pas w kierunku Zambrowa. Nie widać już utrudnieni na S7 na trasie między węzłami Kamień i Białobrzegi Południe w pobliżu Białobrzegów. Tutaj przypomnijmy, mieliśmy na 6 kilometrze zwężenie na czas wyciągania samochodu ciężarowego z rowu na jezdni w kierunku stolicy. Droga Krajowa numer 9 Świętokrzyskiem. Tutaj mamy informację o ruchu na na trasie Radom-Ostrowiec-Świętokrzyski w pobliżu miejscowości Rudnik po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem motocyklista został ranny. Utrudnienia są na 55 kilometrze.